Minęła godzina pierwsza, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki Ewa Worobiec, zapraszam. Polska może liczyć na Francję, powiedział prezydent Francji po spotkaniu z premierem Donaldem Tuskiem w Gdańsku. Przywódcy Francji i Polski uczestniczyli w międzyrządowym szczycie pierwszym, odkąd oba kraje podpisały strategiczny traktat z Nancy. Głównymi tematami rozmów były bezpieczeństwo, energetyka i współpraca kulturalna. Emmanuel Macron powiedział, że liczy na pogłębienie współpracy militarnej z Polską, zarówno jeśli chodzi o wspólne ćwiczenia, jak i sprzęt. Nasze siły zbrojne wezmą udział w ćwiczeniach Dragon 27, podjęliśmy decyzję o nowych wspólnych zdolnościach w sektorach transportu lotniczego, satelitów, a także planujemy działania innymi w zakresie systemów obrony przeciwlotniczej, precyzyjnych i dalekosiężnych uderzeń czy branży kosmicznej. To sektory, w których chcemy pogłębić współpracę w nadchodzących miesiącach.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 Nie udało się uratować czteroletniego chłopca, który wypadł z piątego piętra bloku w Bydgoszczy. Do tragicznego zdarzenia doszło około 17.30. Dziecko wypadło przez balkon na taras na pierwszej kondygnacji. Na miejsce przyjechała straż, policja i pogotowie, które zabrało czterolatka do szpitala. Tam kontynuowano reanimację. Chłopiec zmarł. Okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja. Przyszły premier węgierskiego rządu zapowiada, że zrobi wszystko, aby przywrócić Węgrom pieniądze z unijnych funduszy. Problem jest poważny, bo w sierpniu kraj może ostatecznie stracić ponad 10 miliardów euro. Peter Modior zapowiedział, że rząd, który niebawem utworzy, rozwiąże problem unijnych funduszy niezależnie od skali problemu. Powiedział, że urzędnicy zrobią w trzy miesiące to, co gabinet Wiktora Orbana nie mógł zrobić przez trzy lata. To jest, to jest zadanie, to zadanie dla wszystkich szczebli administracji rządowej. Proszę więc ich wszystkich, aby nie planowali zbyt długich letnich urlopów, bo to wszystko musimy wdrożyć do sierpnia powiedział na konferencji prasowej Peter Modior. W weekend w Budapeszcie gościła delegacja wyznaczona przez szefową Komisji Europejskiej do znalezienia wraz z politykami Tisy drogi do odzyskania przez Węgry tych pieniędzy. Przyszły premier zapowiedział, że chciałby jeszcze przed 20 maja podpisać z Uruzulą von der Leyen porozumienie polityczne w tej sprawie. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. Pamiątki po mieszkańcach getta warszawskiego można oglądać na wystawie Miła Stan Rzeczy. Ekspozycja przygotowana przez Muzeum Getta Warszawskiego i Fundację Brama Zuckermana prezentuje kilkadziesiąt spośród trzech tysięcy przedmiotów wydobytych z piwnic nieistniejących. Dziś kamienic przy Miłej 18 i 20 w Warszawie. Wystawa jest niezwykłym świadectwem życia i oporu mieszkańców zamkniętej dzielnicy żydowskiej w Warszawie.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 W szczytowym momencie funkcjonowania getta Niemcy umieścili tam 450 tysięcy ludzi, nie tylko z Warszawy. Kilkadziesiąt tysięcy zmarło z głodu i chorób, resztę Niemcy wywieźli do obozów zagłady i wymordowali. Getto warszawskie istniało do maja 1943 roku, kiedy po stłumieniu powstania, wywiezieniu lub wymordowaniu ostatnich Żydów Niemcy tę część miasta zburzyli. Specjalne sensory na drzewach monitorują warunki w lesie pod Strzelinem na Dolnym Śląsku i przesyłają dane przez satelitę. To część międzynarodowego projektu naukowego Politechniki Wrocławskiej. Profesor Kazimierz Bęcek mówi, że system pozwala śledzić zmiany w przyrodzie. W czterech miejscach mamy to umieszczone. W każdym miejscu jest po dwa, czyli to jest osiem tych sensorów. To będzie dziesięć i są jeszcze trzy sensory do pomiaru wilgotności gleby zakopane w ziemi.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 To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Pogoda. W nocy na południu opady deszczu, na terenach podgórskich deszczu ze śniegiem i śniegu, wysoko w górach w śniegu. Temperatura w nocy od minus jednego do plus dwóch stopni, cieplej na wybrzeżu i lokalnie na południu do czterech. We wtorek na południu i południowym wschodzie słabe opady deszczu, temperatura w dzień przeważnie od 9 do 13 stopni. Morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni ważna do godziny 13. Sytuacja baryczna. Bałtyk jest w zasięgu klina wyżowego z Morza północnego północnej Polski i Skandynawii. Nie ma ostrzeżeń o wietrze. Bałtyk Południowy. Wiatr północno-wschodni do północnego 5 do 6. Słabnący na 3 do 5 w skali Beauforta. Stan morza 4 do 3. Temperatura powietrza 5 stopni. Widzialność dobra. Bałtyk Południowo-Wschodni. Wiatr północno-wschodni do północnego 4. 4 do 6 słabnący na 3 do 5 w skali Boforta. Stan morza 4 do 3. Temperatura powietrza 5 stopni, widzialność dobra. Zatoka pomorska. Wiatr północno-wschodni 4 do 6 w skali Boforta. Stan morza 4 do 3. Widzialność dobra. Wybrzeże środkowe. Wiatr północno-wschodni do północnego 4 do 5. Początkowo do 6 w skali Boforta. Stan morza 4 do 3. Widzialność dobra. Zatoka Gdańska. Wiatr północno-wschodni do północnego 4 do 5, początkowo do 6 w skali Boforta. Stan morza 3, widzialność dobra. Prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk południowy. Wiatr północny do północno-zachodniego 3 do 5 w skali Boforta. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr północny do północno-zachodniego 4 do 5. Później na wschodzie w porywach 6 w skali Boforta. To była morska prognoza pogody.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 Dobry wieczór, Jakub Tarka przed mikrofonem. Witam Państwa w drugiej godzinie nocy z reportażem. Czy w Państwa okolicy są miejsca, które pamiętają dawną historię, choć nie ma już na to materialnych dowodów? Do takiego miejsca poprowadzi nas w tej godzinie Katarzyna Michalak z Polskiego Radia Lublin razem z dr Małgorzatą michalską na konieczną, która bada żydowskie dziedzictwo w Polsce. Na przykład Bełżyce to jest taki fajny przykład właśnie miasta, które struktura urbanistyczna zachowała się właściwie niemalże nietknięta w tym centrum. Tam się nic nie zmieniło. Wszystko to stoi. Stoi kościół, stoją domy, jest rynek, a synagogi nie ma. Ale jest miejsce po niej, jest plac, na którym stoi dom kultury. To jest też ciekawa zależność, która mi wyszła w czasie tych badań, że na przykład bardzo często w miejscu synagogi dzisiaj stoi dom kultury, Ośrodek Zdrowia albo Remiza Straży Pożarnej. Wiesz dlaczego? Bo była to duża działka w no, tej ścisłej przestrzeni centrum miasteczka. I po wojnie, jak już Żydów nie było, najczęściej to przechodziło po prostu na, na skarb państwa, na skarb miasta. Duża działka, warto zagospodarować czymś takim, na co wcześniej miejsca nie było, czyli bardzo potrzebna remiza strażacka czy, czy taki ośrodek kultury. I to też ciekawe. Może to nawet takie... No też jakieś takie symboliczne. Bo, bo to są budynki użyteczności publicznej. Tak, tak, tak, tak. tak. Z drugiej strony no tak strasznie wydaje mi się, że to jest bolesne też dla na przykład potomków tych Żydów lub że, że no... No nie ma śladu tak naprawdę często. Na pierwszy rzut oka, bo oczywiście ślady są wszędzie. Na cały reportaż zapraszam Państwa już za chwilę. To jest noc z reportażem w programie pierwszym Polskiego Radia. W lubelskiej dzielnicy Kalinowszczyzna nauka splata się z metafizyką. Choć po dawnej synagodze nie ma już śladu, doktor Małgorzata Michalska na konieczna odkrywa jej duchową obecność w naturze. Zapraszam teraz Państwa na reportaż Katarzyny Michalak, zatytułowany Z tego samego pnia. To będzie opowieść o pamięci, która potrafi zapuścić korzenie w najbardziej nieoczekiwanym miejscu. Ta droga, ona była, prowadziła z rynku do tej synagogi. I tutaj właśnie widać ten układ, bo tak, tam widać w zasięgu wzroku. Kościół rzymskokatolicki i po skosie przez rynek, ciach, będzie ta synagogalna działka w tym drugim rzędzie. Przez słomiany rynek, na skuśkę. <śmiech> Czyli słomiany rynek to dziś w zasadzie plac zabaw. Plac zabaw i trawnik. Nazwa słomiany rynek zawsze pobudzała moją wyobraźnię. Prowadziła do czasów, kiedy lubelska Kalinowszczyzna była malowniczym przedmieściem Lublina, w nastroju zupełnie innym niż dzisiejsza dzielnica blokowisk. Na rynek jednak nigdy wcześniej nie dotarłam. Stało się to dopiero ze sprawą Małgorzaty Michalskiej na Koniecznej, pasjonatki historii architektury, wykładowczyni, która niedawno obroniła doktorat. Pewnego dnia przeczytałam o niezwykłych odkryciach badaczki. A moją uwagę przykuła sprawa szczególnego drzewa. I teraz wchodzimy pod to drzewo. Stoi no tak mniej więcej właśnie, jak, jak żeśmy to zbadali w tym miejscu, gdzie ta synagoga, gdzie ta ściana wschodnia synagogi. Ale, Ale drzewo, drzewo jest, jest potężne. Drzewo rodę, jest imponujące i jest takie, zobacz, w zasadzie ono wygląda jak dwa drzewa przytulone tak, do siebie. Tak, nie? tak, tak. I takie jest rozłożyste, że tworzy taki baldachim jakby nad tym wszystkim, że taki parasol, no za cienia daje. Gosia, wejdźmy do tej synagogi, jak się wchodziło? Powiedzbani, coż jakie Żydzi w ogóle dotarli do Polski? Legenda jest tak, że kiedyś, jak oni byli wygnani z innych miejscach, to oni szukali miejsce, tam oni mogli, oni nazywali to nocować, luna z powodu, że byli na wygnanie. Dopóki nie wracają do swoich miejsc w Izraelu, to oni szukali miejsce i doszli do Polonia. I tam oni znalazli jeden las. I w lasu poszli tam i widzieli, że na dziewach są napisane wersy, Story Na każde dziewo było tam napisane coś. To oni mówili, to jest miejsce, gdzie mamy nocować. W tym noc drugi, który trwa 2000 lat, mamy tutaj nocować. I dlatego nazywali miejsce Polin, lin który oznacza po, tutaj, lin, nocuj. I tak osadzili się tam i zaczęli budować polin. Żydowski polin. I taka jest legenda. Tamtego dnia, zanim stanęłyśmy w cieniu samotnego drzewa przy towarowej 17, piłyśmy kawę w salonie Małgorzaty. Każdy, kto jest tu po raz pierwszy, Musisz zwrócić uwagę na niezwykłą kolekcję rozmieszczoną na jednej ze ścian pokoju. Ja te cegły, już uwielbiam. To jest po prostu, yy, no tak zabrzmi jak stara wariatka, co głaszcze kamienie, tak? Ale trochę też tak jest, że człowiek jak osiąga pewien wiek, to już wie, że to jest w ogóle nieważne, co inni myślą. Ważne jest to, co ty myślisz i co chcesz robić. I rób to, jak chcesz sobie dotykać te cegły, to sobie dotykaj. Magią cegły lubelskiej jest to, że każda jest inna. A każda jest inna, dlatego że każda była zrobiona ręcznie przez człowieka. I tutaj najstarsza to jest, um, no myślę, że pierwsza połowa XIX wieku, akurat z tych, to są cegły sygnowane, to znaczy właściwie, powinno się powiedzieć, cechowane, czyli nadawane im były różne oznaczenia, takie, które miały identyfikować ten materiał budowlany, na przykład dla kontroli urzędowej albo dla kierownika budowy. Materia miasta, kiedyś tak pan Pietrasiewicz to nazwał z Teatru NN, robiliśmy dla nich taki program na ten temat edukacyjny. Jak to się stało, że nie wystarczyło tobie jako badaczce, historyczce sztuki siedzieć w księgach, w archiwach, w tych szelestach przewracanych stron, ale dotknąć tej materii, często właśnie brudnej, chropowatej, jak to przyszło? to jest taki, myślę, z jednej strony mój jakiś taki wrodzony temperament, z drugiej strony to, co wyniosłam z domu i to od, od różnych osób w mojej rodzinie. Na przykład mój dziadek był taką osobą dla mnie bardzo wyjątkową, bo on miał taki umysł kontemplatywny, czyli on nie musiał wchodzić na Himalaję, żeby przeżyć jakieś emocje szalone, tylko na przykład leżeliśmy razem na trawie, na kocu i on mi pokazywał, zobacz, jakie tam jest życie między tymi trawkami. I tam chodziły mrówki, niosły ziarenka, piasku, jakieś robaczki, jakiś pajączek, jakieś akcje tam się działy. I ja godzinami taka byłam zatopiona w ten taki mikrokosmos tego, co tam się dzieje. Tak jakby no, świat w ziarenku, piasku. I myślę, że w dużej mierze też właśnie stąd się to wzięło, że ja tak się lubię czepić szczegółów, że, że mnie to po prostu fascynuje tak, że ja idę tak jakby w głąb, a nie na zewnątrz i dlatego ja naprawdę, nawet może nie to, że mnie to nie ciekawi, tylko nie muszę zdobywać K2, żeby mieć takie emocje ekstremalne i ludzie mówią na przykład, praca w archiwum, jak to jest nuta, siedzisz tam, te, te kartki to przewracasz, no, co to w ogóle nie jest? E, cisza, nic się nie dzieje. Tam się przeżywa emocje ekstremalne. I powiem szczerze, że były takie momenty, że ja znajdowałam coś, co tylko przeczuwałam, że może istnieć. To naprawdę siłą woli się powstrzymywałam, żeby tam nie krzyczeć, rękami nie machać. Jest, yes, Znalazłam yes, Ale niesamowite. To jest taka typowa zabudowa miasteczkowa, właśnie parterowa z poddaszem użytkowym, albo dwukondygnacyjna, taka kamieniczka maleńka. To wszystkie te miasteczka tak były zabudowane. Małgorzata michalska na konieczna przez prawie 10 lat w 120 miasteczkach Lubelszczyzny prowadziła badania terenowe i archiwalne, by ustalić, gdzie znajdowały się synagogi, mykwy, żydowskie szkoły czy rzeźnie. Próbowała dotknąć nieobecnego, tak samo nieobecnego jak tutaj, na Kalinowszczyźnie. Też jest z budowane, można by... Och, jakie tu piękne kwiaty, Pięknie. słuchajcie. Chodź zobaczymy, może jak ktoś dba o kwiaty, to może ma świadomość drzewa. Dzień dobry. Przepraszam bardzo. Jestem z Radia Lublin tak. i chciałam zapytać o to duże drzewo. Czy pan coś wie, jak długo ono tutaj jest? Które drzewo? Ten największy. A to już na taki. pewno ze 20 lat to na pewno jest. Taki ogromny, nie? Większy tak, ja się niż... wprowadziłem, to już ze 20 lat jest. To już był. Tak, tak. tak. Mhm. W miejscu tego drzewa było, był niezwykły obiekt. i Jestem ciekawa, czy państwo wiedzą, co tu było przed wojną. Synagoga gdzieś była tutaj, ale... Właśnie tak. Coś słyszałem. Coś wiadomo o tym? Ktoś pamięta? Nie mam zielonego pojęcia. Jeszcze może pani pójść tam do takiego pana, który mieszka tutaj zaraz. Właśnie nie ma tego pana. On tu najdłużej. Może... On tu się wychował w ogóle. Co tu mogłoby zaistnieć? Nie wiem. Żeby tak upamiętnić. Mm, nie wiem, nie mam pojęcia. Na razie to się modlę o śmietniki, bo śmieci są porozrzucane. Dzień dobry. Jest pan? Moment. Pupota. Pupota. Pupota. Radio. Radio Lublin. Dzień dobry. Nie Dzień dobry. Dzień dobry. Tak na... Przepraszamy, że, że przeszkadzamy. Ale mówili nam wszyscy, że pan tu od małego. Od mieszka. takiego. To drzewo nas interesuje. Zawsze tu rosło. A 15 wiel... lat ma. A 15 ma to... lat. Tylko? A posadziłem ja z żoną. Ale nie ten świerk. Nie, to, to duże. To duże. A, tam. Tam, tamte, to nie wiem, to już, oho, oh, ho, oh, i piękne jest, i piękne jest, to, to jest fart. Ono wyrosła w miejscu, gdzie się modlili Żydzi. Czy tutaj? A nie kojarzę. Tata nie, nie mówił, mama też nie, nie opowiada. w miejscu nieistniejącej synagogi poczułam, jak bardzo trudna jest walka o pamięć. Wtedy jeszcze nie wiedziałam, że kilka dni później będzie mi dane po raz pierwszy w życiu uczestniczyć w świętowaniu początku szabatu. Niespełna dwa kilometry od samotnego drzewa, w dawnej jeshibie, Odbywało się weekendowe wydarzenie organizowane przez filię Warszawskiej Gminy Wyznaniowej Żydowskiej i lubelskich Dominikanów. Gościem specjalnym wydarzenia był rabin Boaz Pasz. i cychce echcem Tzipovicić z Biblii jest opowiedania o dwóch drzewach które były w raju w ogrodzie Edenu a jeden nazywa się etz hadat czyli drzewo poznania a drugi był etz czyli drzewo życia co niby są dwa drzewo które są potrzebne dla człowieka Mądrość, wiedza. I z drugiej strony życia, które jest coś innego. A Tora ma w sobie dwie Ecehaim. To są kije, które mają Tora, które mamy podczas ćmania. My nazywamy ich Ecehaim, czyli dziewo życia. I ta dziewo życia ma w sobie też etzhadat dziewo. Rozpoznania, mądrości. Ecechaj, tak jest, to jest e, nasze życie, bo człowiek w końcu jest e, dziewą, który żyje w ale z drugiej strony postara się rosnąć jak najwyżej do nieba.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 Z drugiej strony, no tak strasznie wydaje mi się, że to jest bolesne też dla na przykład potomków tych Żydów Lubelszczyzny, że, że no, no nie ma śladu tak naprawdę często. Na pierwszy rzut oka, bo oczywiście ślady są wszędzie. Więc to jest dziedzictwo, którego nie ma w wypadku synagog. I to jest znowu, wiesz, taka powrót do tego motywu, jak ważna jest ta architektura. Bo Okupantom nie wystarczyło zniszczenie narodu, ludzi. Trzeba było zburzyć snagogę, architekturę. I okazuje się, że takim dowodem materialnym istnienia czegoś, istnienia tej kultury żydowskiej, te, tej ludności żydowskiej, pojedynczych ludzi, całej społeczności jest budynek. I Niemcy naprawdę z... No, taką zadziwiającą skrupulatnością niszczyli to e, jako symbol po prostu. Także ta architektura ma no, niezwykłe znaczenie dla takiej identyfikacji e, narodowej, kulturowej, e, społecznej. I to jest też ciekawe, że to jest niby badanie no, kamieni, kamieni zlepionych za prawą, cegieł zlepionych za prawą, a potem się okazuje, że to jest opowieść o ludziach. Tutaj widzisz ten monument upamiętniający to przejście Żydów na tę rampę kolejową. Widziałam mas, widziałam. Wzięłam rampę do żydowskiej. Ten tłum tak sunął. To nie było tak, że. Tuż przy słomianym rynku znajduje się kamień upamiętniający ostatni marsz lubelskich Żydów. Zostało na nim umieszczone świadectwo pani Wiesławy Majczakowej którego i ja miałam okazję wysłuchać kilka lat temu. Poza tym ja jestem świadek korony, jestem ostatnią, która żyje jeszcze i pamięta transporty ludności żydowskiej do rzeźni i do Bełżca. Ponieważ mieszkałam na obecnym placu Zingera, który to była 4 46 na drugim piętrze i że okna doskonale widać było tą drowe. I myśmy z moją matką nocami przy zamkniętym świetle i lekko uchylonej czarnej zasłonie papierowej, bo wtedy to obowiązywało. widziałyśmy właśnie te transporty ludzi idących. Samą ulicą, chodzimi głubami, te tłumy ludzi idących i tak jak ja je pamiętam, głowy i tobołki, głowy. ulica szunęła. Pani miała 11 lat. 11, 12 lat. Jak szłam z domu, do szkoły, to spotykałam po drodze ileś tam trupów, zwłoki zastrzelonych po drodze. Kamienny bruk szedł głowo okrągło i to bołki okrągłe, tak jakby szła ulica, kamienny bruk. Tak jakby szedł bruk. Jak to było z towarową? Um, z towarową było tak, że, że w ogóle jej nie było. To znaczy wiadomo było, że była synagoga na Kalinowszyźnie, bo zachowały się takie przekazy gdzieś tam archiwalne. Natomiast no, bardzo długo ona w ogóle w żaden sposób nie krystalizowała się materialnie na zasadzie takiej na przykład, że nie było zdjęcia, nie było planów. Natomiast no, dopiero jak już przysiadłam do tego doktoratu, no, to się zaczęłam już tak rzetelnie za to zabierać i wgłębiać. I tu jest y, właśnie też palec Zofii Jakubczak z archiwum naszego lubelskiego, która mi podsunęła plany to były plany, które w ogóle Urząd Miasta Lublin, zdaje się, przekazał do archiwum, więc one tak na świeżo wpłynęły do archiwum akurat jak akurat ja tam bazowałam, to, to te plany się pojawiły. I to, to były plany regulacyjne Miasta Lublina z lat 20. i 30., gdzie dokładnie był zrobiony plan taki inwentaryzacyjny miasta. Czyli wszystko, co było w mieście, zostało tam naniesione bardzo skrupulatnie i na tych planach Zobaczyłam tę synagogę już tak bardzo dokładnie, skrupulatnie wrysowaną, czyli już mogłam wymierzyć no dosłownie, jak, jak te ściany, jaką miały długość, jak, jaki obszar zajmowały. Później pamiętam, pytasz o to drzewo. To drzewo właśnie stało się trochę przez studentów takim ważnym elementem całej tej historii, bo jedna ze studentek, która robiła taki projekt rewitalizacji, bo to taki przedmiot był, tak akurat na Politechnice Lubelskiej żeśmy robili, Rewitalizacja obszarów zdegradowanych. No i ona wzięła tą kalinowszczyznę, i jak nałożyła to, poszła w teren. I okazało się, że właściwie w miejscu, gdzie był Aaron Hakodesz, czyli nisza obudowana szafą na zwoje tory, czyli na tę no, świętą księgę judaizmu, mniej więcej w tym miejscu stoi potężne drzewo. Właściwie takie jedyne w tej okolicy. I ona, ona, to ta studentka, uznała, że to, to jest jakieś, jakieś takie symboliczne. I ona zrobiła taki projekt rewitalizacji, gdzie z tego drzewa zrobiła właśnie taki mistyczny, podświetlony obiekt, taki upamiętniający no to, czego nie ma. I pamiętam, że ja ją tak pchałam w kierunku żeby, takim, żeby ona ten projekt rewitalizacji zrobiła taki, żeby to miało sens nie tylko taki komemoratywny, no, upamiętniający tych, których nie ma to ten budynek i tą społeczność, tylko żeby to miało sens dzisiaj, żeby to zrobić tak, żeby to było na przykład potrzebne i ciekawe dla lokalnej społeczności, bo ja uważam, że tak trzeba robić, czyli żeby... Stworzyć coś, co będzie początkiem czegoś nowego, a nie tylko wspomnieniem, upamiętnieniem, bo to, to w ogóle nie ma sensu, moim zdaniem. I, i ona tak to zaprojektowała. Zaprojektowała tam takie, takie miejsce spotkań społeczności lokalnej. To była w ogóle studentka Ukrainka. ale to było 10 lat temu, myślę. No, może 10, nie no może 5. O, proszę. Aplikację zainstalowałam aplikacja do rozpoznawania gatunków drzew i klon jesionolistny, czyli to, że się nie orientowałam, to jest jakiś podstęp, bo jest to klon, ale ma liście jak jesion. No jakiś, Przypuszczam, że jest to wiesz, samosiejka. Ja ale potężna. Już... A powiedz o tej szafie jeszcze. Oczywiście nie zapamiętałam nazwy. Aron Hakodesh to się nazywa, czyli szafa do przechowywania zwojów Tory. W synagodze to jest takie miejsce najbardziej sakralizowane, ponieważ synagoga nie jest takim kościołem w rozumieniu, takim jak w kościele rzymskokatolickim, że nie, nie ma takiego na przykład strefy sakrum, że jest to taka przestrzeń, no chrześcijanie mówią dom Boży.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 Aaron, co to może znaczyć? Czy to miejsce to jest takie serce synagogi? Tak i nie. Z jednej strony to jest ważne, to miejsce, bo tam schowamy zwój. Tory. Ale i Tory nazywamy ich Durmita. Durmita to znaczy spania. Oni śpią. I jak wyciągamy tora, otworzymy ich tu, w tym miejsce na Bima i czytamy, to damy ich z powrotem dusza. Bo w końcu w judaizmu, co świętego zawsze przychodzi od człowieka. O ten częst święty, który ma, każdy ma w środku My nazywamy to faiska, iskra, który jest, my mam w środku od Boga. My dajemy słowa Tora przez tego, że czytamy ją. A w momencie, kiedy czytamy Tora, ożywujemy słowa, tekst, sam tekst, sam pergamin, żyje przez tego, że czytam go. Oni to lubią, oni to lubią. Tutaj sobie ona śpi. Tutaj sobie ona śpi, niebe, a jest coś ciekawego, jeżeli chodzi o to, że cały czas odnawia. To jest sam tekst, który dostaliśmy od Mojzesza ci i pół tysiąca lat temu, ale codziennie ma nowa dusza, nowe zrozumienie. Powiedz, Gosiu, jak w ogóle temat żydowski i te ślady obecności, tej społeczności, tej kultury, jak to do ciebie przyszło? Mm -hmm. To, wiesz, właściwie to do mnie w ogóle nie przyszło, tylko to było. Dlatego, że w mojej rodzinie jest taka historia, że moja prababcia, prababcia Anna, to się mówiło, przechowała rodzinę żydowską. Babcia mieszkała w zębożycach zresztą my ciągle mamy tą chałupę drewnianą. I ta rodzina tam no, prawie dwa lata ukrywała się. I dla mnie to była po prostu taka... No, to po prostu naturalna część mojej rodziny. No, ci Żydzi, którzy tam przetrwali, przeżyli, no, do tej pory część tej rodziny mieszka w Lublinie. Zawsze były utrzymywane kontakty. Tak naprawdę potem się tak stało, że oni też się w pewien sposób skoligacili z dalszą częścią rodziny. Także to, to powstały już takie więzy wręcz rodzinne. No ale żyjemy w Polsce. Tutaj temat żydowski no, jest zawsze obecny. Moja siostra Cioteczna, która mieszka w Hiszpanii, mówi ciągle podróżuje i mówi, słuchaj, na, na lotnisku jak dwie osoby gadają o Żydach, to na pewno są Polacy. I trochę tak jest, że tutaj zawsze jest ta historia jakoś tam eksploatowana pozytywnie, negatywnie, no, politycznie, historycznie, no, na różne sposoby. I ja z tą swoją całą ciekawością uznałam, no to ja się dowiem, jak było naprawdę. Na Lubelszczyźnie ten świat żydowski był taki bardzo odrębny od innych części Polski i innych części świata. To jest świat wymieszany. To naprawdę było tak, że ten świat żydowski wytworzył tutaj taki obraz tej kultury odrębny, bo bardzo mocno zespolony z tą lokalnością. Że to był właśnie inny świat niż świat mazowiecki, wielkopolski, niemiecki czy tam Żydów z innych części świata. I e, powiem Ci, że to jest też dla mnie bardzo zaskakujące, że często na przykład współcześni Żydzi, którzy mieszkają w Izraelu, w Stanach, nawet badacze tej kultury żydowskiej w ogóle tego nie rozumieją. Czyli tak, nie rozumieją tego Polacy, nie rozumieją tego Żydzi, czy nikt tego nie rozumie, jak to było. I powiem Ci, że ja miałam przyjemność zetknąć się jeszcze z Żydami lubelskimi, z których wielu już, już nie żyje. I to w, w ostatnich latach oni odeszli. Na przykład pan Litman. Pan Litman pochodził z Łęcznej, czyli no, z takiego właśnie miasteczka. On był... Po prostu tak samo Żydem jak Polakiem. Tak samo Polakiem jak Żydem. On był, był jednością. I, I to myślę, że jest rzecz taka w ogóle w Polsce do przerobienia. Tak, tak mówię już psychologicznie, te, terapeutycznie też. Takie zrozumienie tego. Że my potrzebujemy opozycji, nie pojmujemy czym jest przenikanie. Wszyscy analizują to na zasadzie różnic. Czyli czym my się różnimy? Czym różnią się rzeczy od siebie? Jak się analizuje synagogę i kościół, to jakie są różnice? A myślę, że więcej spodobieństw niż różnic? Naprawdę! To są kultury, które wyrosły z tego samego pnia. Nobelska filia Warszawskiej gminy Wyznaniowej Żydowskiej liczy około 40 członków. Co jakiś czas świętują oni wspólnie Szabat w Jeszliwie przy Lubartowskiej. Okazuje się, że nad spotkaniami społeczności czuwa wnuczka pana Romana Litmana Agnieszka, która niedawno wraz z przyjaciółmi powołała fundację Żydowski Lublin. <śmiech> Chcemy to mocno zaznaczyć, że to nie jest tylko coś, co było w przeszłości, ale coś, co nadal się dzieje. A to drzewo? Właśnie. Co z tym drzewem? Tak je zostawić? To drzewo na Kalinowszczyźnie? Drzewo na Kalinowszczyźnie to w ogóle jakaś magiczna historia jest. A. Ja jak się o tym dowiedziałam, to no aż ciarki nie przeszły, bo rzadko się słyszy takie historie. Jakby życie wracające do miejsca, w którym była Tora, w którym ludzie się modlili i natura jakby zaznacza, że to miejsce jest ważne. Nadal ma swoją moc i myślę, że przed nami dużo działań, które będą miały na celu upamiętnienie takich miejsc w Lublinie. Także na pewno będziemy tą historię kontynuować, bo synagoga, która przez tyle lat była zapomniana, kiedy dowiadujemy się, gdzie ona była i Dowiadujemy się, że tak symboliczna rzecz się tam wydarzyła. No trudno to pominąć. Ja myślę, że w tamtym miejscu, gdzie była kodysz, w tamta synagoga, ten drzewo to niby jest Gilgul. Gilgul to jest niby reinkarnacja, czyli dusza ta Tora, która tam była, która nie jest ta nie wiemy gdzie ona jest, pewno ta dusza nie opuściła miejsca, tylko obróciła się w dziewa. A ten dziewo żyje, te życie, które Tora miała, może tej Etschaim, który ucimali Tora, nie wiem ale pewna coś w tym jest. Był to reportaż Katarzyny Michalak zatytułowany Z tego samego pnia. W ten sposób kończymy drugą godzinę nocy z reportażem, ale proszę się nie martwić, przed nami jeszcze trzecia, w której poszukamy tego, co głęboko ukryte w ziemi. Do usłyszenia. Proszę z nami koniecznie zostać. Radio.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 Cztery pory roku już dziś, od dziewiątej. Zapraszam, Agnieszka Kunikowska. Jedynka. To jest radio. Autopromocja.